50 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Dzień Witam. dobry. I Szymon Grabarczuk. Witam Cię, Szymon. Dzień dobry. Mieliśmy dwutygodniową przerwę i uzbierało się troszkę newsów z wikimediów, ogólnie rzecz biorąc. Z Wikipedii też jest kilka, także bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy się ponownie spotkać i, i omówimy za chwilkę te wydarzenia. Troszeczkę zaniedbaliśmy na przykład przegląd takich statystyk comiesięcznych, no ale... Nie na wszystko starcza czasu, jak widać. E, mamy sporo tematów o zlocie zimowym, o ankietach, e, o wiki lubi zabytki 2015, o pozwie przeciwko Wikimediom um, wystosowanym i o sztucznej inteligencji, która ochroni Wikipedię podobno. Ale to na sam koniec. Zobaczymy, czy się zmieści. Powinno się zmieścić. Zlot zimowy 2016 odbędzie się w dniach 15 do 17 stycznia 2016 roku. Do końca tego roku, o ile dobrze pamiętam, można jeszcze się zapisywać i wpłacać wpisowe, bo to chyba tak trzeba nazwać, bo to nie są koszty, tylko to, to, to takie wpisowe, bo jest dotowane ta, to spotkanie Wikimedian. Zapraszamy. Spotkanie rozpocznie się 15 stycznia około 14 godziny i będzie trwało do 18 w Zachęcie przy Placu Małochowskiego 3. Tam będą centralne obchody 15-lecia Wikipedii, a później jedziemy do hotelu nad Mrogą w Rochnie pod Koluszkami. No i tam będziemy w tym hotelu... Mam nadzieję tak ciekawie rozmawiać na temat Wikipedii, nie tylko świętować, bo to chyba. O, sorry. Bo to chyba fajna okazja, żeby się spotkać i sporo spraw nadgonić, te, które wymagają takiego spotkania w realu, a właściwie wszystkie sprawy fajnie jest omawiać chyba w realu, w spotkaniu takim na bieżąco, prawda? Szymon, kiedy, kiedy ostatnie było takie spotkanie robocze? Ty pamiętasz? Ostatnio czysto spotkanie robocze to było kiedy tak. o tworzowie 2013. 2000... 13 chyba. No właśnie, to już trochę czasu minęło, nie? Myśleliśmy swego czasu o takim spotkaniu, ale nic z tego nie wyszło, jak widać. Dopiero teraz się spotkamy i jest szansa, że to będzie trochę robocze spotkanie, nie? No tak, przy czym tam też będą jakieś takie, to co Magalia wymyśliła, pogadanki warsztaty, także no, w pewnym sensie robocze, a w pewnym sensie takie integracyjne. Mm -hmm. No właśnie mamy kilka osób, które nad tym pracują, to znaczy Magalia, Natalia pracuje nad tym i chyba też Marta przecież i Krzysiek, prawda, także oni tak jakby no, starają się, żeby to miało ręce i nogi. No i po, po letnim zlocie, po, po spotkaniu w, w Gdańsku, no ja bym się tutaj spodziewał też ciekawych rzeczy, bo było bardzo ciekawie chyba latem. Jak to wspominasz? Szymon, Marek, opowiedzcie. Wydaje mi się, że, że było sensowniej, że teraz też można mieć nadzieję na, na jakieś owocne spotkanie. A ty, Szymon? No cóż, no mi strasznie trudno to wszystko oceniać. Znaczy... Yy... No to nie było robocze spotkanie, prawda? Tego typu spotkania nie rozwiązują naszych jakichś wielkich problemów, e, takich, e, e, takich bardzo palących, pilnych i tak dalej. warsztatowo też No zawsze tam służą. Tak? Mhm. E, no i fajnie, no. Jeżeli, Dobre, no. jeżeli ktoś jeżeli... coś chce poznać, no to się nauczy. No i dobra, no. Takie zawsze na, bardziej na plus niż na minus. Wiadomo, to jest, to jest miłe, się spotkać, coś tam zrobić razem coś się nauczyć i tak dalej, ale czy statystyki dzięki temu jakoś poszybują? No raczej nie. Czy nasze główne problemy zostaną, może nie tyle, że znikną, ale w jakiś tam sposób ograniczone? Prawdopodobnie nie. Jeżeli mówisz o takich głównych problemach jakichś zasadniczych sprawach, to jednak wydaje mi się, że właśnie one powinny być rozwiązywane w sposób archiwizowalny, to znaczy gdzieś w kawiarence, na piśmie tego typu rzeczy powinny się... Y decydować, a takie spotkania osobiste to raczej na ustalenie tego tak roboczo, bym powiedział, tak w dyskusji, tak jak już się zgodzimy, ale po tym, żeby ta decyzja jednak zapadała ostatecznie gdzieś w sposób zapis zapisany. Nie, no jasne, ale ty masz teraz na myśli podejmowanie decyzji, natomiast ja mówię o, o, o rzeczach bardziej miękkich typu, na przykład, że Kurczę, y, mamy bardzo mało wkładu specjalistycznego. Ostatnio Hołek pisał, że właściwie y, leży i kwiczy cała działka związana z Włochami. Kultura, Włoch, polityka Włoch, nie wiem, historia i tak dalej, to wszystko włoskie. Tego właściwie nie ma, nawet nie ma wiki projektu Włochy, no ale dlaczego miałby być, skoro y, nie ma aktywnych kilku ludzi, którzy by się regularnie zajmowali Włochami, bo w ogóle nie ma specjalistów. Więc y, dlaczego nie ma specjalistów? No może dlatego, że jest za mało Projektów y, jakichś takich instytucjonalnych. Może dlatego, że za bardzo gryziemy nowicjuszy, może dlatego, że nie ma jakichś narzędzi, żeby y, zatrzymywać ten wkład, który jest dobry, a tylko wymaga jakiegoś tam dopracowania. Y, może nie jesteśmy zbyt y, no, y, zrozumiali dla ludzi, którzy mogliby napisać coś dla nas takiego specjalistycznego, bo oni na przykład może źle rozumieją to, co my nazywamy bibliografią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. i e, Jest jakaś tam część takich problemów i takich metod, które można, którymi, za pomocą których można te problemy e, rozwiązać, czy przynajmniej załagodzić. E, są, Więc to takie e, metody, które można by sobie jakoś zastosować bez podejmowania formalnych decyzji, tylko po prostu takie rozmowy, e, no wiesz, a gdybyśmy tutaj zrobili tak, ale gdybyśmy tutaj zrobili inaczej, a gdybyś, nie wiem, ty na przykład był bardziej taki, a nie taki, a gdybyś na przykład zajął się bardziej tym, a powiedzmy tutaj ja bym to zrobił, więc ty byś już nie musiał robić tamtego i tak dalej, Tak, no takie, takie rzeczy bardziej człowiek to do, do człowieka, a nie, a nie razem podejmujemy jakieś tam decyzje, bo decyzje też są ważne, ale żeby społeczność dobrze działała, to czasem Członkowie społeczności muszą się dogadać, w jaki sposób mogą też dobrze się bawić, edytując Wikipedię, bo wiadomo, że to nie jest tak, że jest wniosek racjonalizatorski i wszyscy się zadeklarują, że robią 300% normy, a potem będą dalej tak samo szczęśliwi endorfiny z, z tego powodu, że edytujemy Wikipedię. Bo ktoś może powiedzieć: Ja się w to nie bawię i wychodzę. Więc no, trzeba by było tak zrobić, żeby ludzie się spotkali. Oczywiście to jest bardzo teraz odpływam, ale żeby ludzie się spotkali i na przykład no, ja, ja, ja, Szymon, y, y, wiem, że może nie jestem jakoś najbardziej y, pomimo swoich jakichś tam najlepszych chęci, y, nie jestem ideałem przewodnika, w związku z czym oficjalnie z tego zrezygnowałem, chyba że jeżeli tam ktoś do mnie podejdzie i mnie poprosi o pomoc, no to ja mu jej udzielę, ale wiem, że są lepsi ludzie, którzy mają więcej jakiejś takiej serdeczności, czy lepiej to okazują i wtedy oni są lepszymi e, e, przewodnikami. E, no, no takie rzeczy, albo na przykład jeżeli nie muszę czegoś usuwać, to nie usuwam, tylko przenoszę do brudnopisu, no i, i tak dalej, i tak dalej. I takie spotkania też mogą służyć właśnie takiemu ugadywaniu się, że Wiesz, nie, nie musisz tego usuwać, możesz to przenosić do brudnopisu. Przecież nie musimy uchwalać y, jakiejś uchwały, w myśl której zobowiązujemy się do mniejszego współczynnika usuniętych artykułów. No, no tak, ale taki, takiego pola do takiej dyskusji no, poza stowarzyszeniem i poza tymi zjazdami to chyba nie ma, prawda? To znaczy no, w kawiarence to się takich tematów chyba nie da rozwiązać. A na zjazd też nie przyjeżdżają wszyscy ci, którzy potem no, są tym zainteresowani, albo powinni być zainteresowani. No właśnie, więc, więc dlatego to jest taka, e, potrzeby są ol, olbrzymie, a możliwości są jakieś takie ograniczone i też niekoniecznie korzystamy ze wszystkich naszych możliwości. E, robimy coś w sposób konwencjonalny i tylko raz na jakiś czas e, robimy jakieś takie unowocześnienia, więc. No ale to wszystko działa, tak? Z tego wniosek? Nie, nie jakoś tam działa. No, no nie jakoś tam, bardzo no, nie dobrze to jest działa. Czy, czy to jest naprawdę dobry rozwój? czy? I ja e... myślę, że jest bardzo dobry rozwój, tylko kwestia tego, czy jak to oceniasz, jak jesteś w środku jakiegoś projektu, to jesteś liderem powiedzmy albo widzisz dużo rzeczy, no to, to wydaje ci się, że można szybciej, można łatwiej, można więcej. Natomiast jest, jak z zewnątrz patrzysz i oceniasz Wikipedię, to ono całkiem nieźle działa. Także tutaj myślę też trochę trzeba takiego spojrzenia z dystansu. Nie? No że... właśnie dlatego tak właśnie. Ja spróbuję to z dystansu robić i, i dlatego z dystansu widzę, że nie wszystko jest genialne. <śmiech> no to miejsce dla ciebie, żeby to poprawiać, żeby próbować przynajmniej myślę, że ten zjazd daje duże nadzieje na tego typu, Szymon, co mówisz rozwiązania, bo jak patrzę na te tematy proponowane no to one są właśnie, mam wrażenie mocno związane z tym, co mówisz tak? coś o tłumaczeniach, coś o wgrywaniu plików na komos na przykład tak? no to myślę, że to jest to o czym mówiłeś, przynajmniej częściowo ale to wszystko i tak się okaże na miejscu, zobaczymy jak to wyjdzie no właśnie, no tak zobaczymy, no bo no, nawet jeżeli ktoś powie coś genialnego, oświeconego i stawiającego nas w zupełnie innej epoce, tak jak, no nie wiem, ktoś by przyszedł i powiedział, wynalazłem komputer kwantowy i on działa i, i wszystko jest tutaj, świetnie. No to do jakiej y, części społeczności to wszystko dotrze i na ile my potrafimy to wykorzystać? No i znowu, no bardzo fajnie, że to wszystko jest. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. No to jest, to jest kwestia komunikacji wewnętrznej, nawet, no nie, nawet nie samego stowarzyszenia Wikimedia Polska, tylko po prostu Wikipedystów. Tak Wydaje mi się, że to rzeczywiście w świecie, w którym no jest tyle środków komunikacji, komórki, e-maile, i Twittery, i jakieś Facebooki, jakieś SMSy. No nie ma tutaj jednego miejsca do komunikacji poza stronami dyskusji, o których ciągle mówimy, że nie, że nie są już przystające do, do naszej współczesności. No i, i, i to chyba no, musi się zmienić w końcu, prawda? Ale to my, my nad tym możemy sobie deliberować, ale to i tak zrobi fundacja chyba z góry coś po prostu wymyśli i narzuci, albo no właśnie nie chce narzucać, więc tak trochę nie narzuca, ale, ale się przymierza i tak ciągle i do przodu i do tyłu, prawda? No, ale przejdźmy do kolejnego tematu, właśnie to jest ankieta o komunikacji wewnętrznej Stowarzyszenia Wikimedia Polska. E, Natalia napisała dzisiaj e, parę minut po godzinie 20, czyli kilka minut temu, jak do, dosłownie jak zaczęliśmy nagrywać, że ta ankieta już się zakończyła, <coughs> Ale jeszcze, jeszcze można nadsyłać wyniki tej ankiety. My troszkę, no tak chyba ona od dwóch tygodni właśnie trwa, a od dwóch tygodni nie ma audycji, nie zdążyliśmy o tym powiedzieć. W notatkach jest oczywiście link do tej ankiety. No a to są bardzo fajne pytania. Wprawdzie Natalia za, zastrzega się, że robi to zupełnie amatorsko i, no, i nie ma na ten temat żadnej wiedzy fachowej takiej bardzo ugruntowanej jakimś wykształceniem. Ale pytania no, po prostu płyną z jej zaciekawienia pewnie też i z, takiego, z takiej potrzeby jakiegoś tutaj zaradzenia problemom albo poszukania nowych dróg, właśnie takiej komunikacji wewnętrznej. Może te pomysły, które tutaj się urodzą, uda się jakoś przełożyć też na komunikację wewnętrzną Wikipedystów. Co już jest dużo trudniejszym zagadnieniem, no bo w stowarzyszeniu to jakoś tam się kontaktujemy, spotykamy chociażby na takich zjazdach i, no i podczas zarządu i, i też rozmawiamy ze sobą. A, a wikipedyści no, nie zawsze chcą nawet w ogóle wchodzić w interakcję. No, Ale na ankietę warto odpowiedzieć, bo to będzie podpowiedź dla naszych ludzi, którzy, którzy będą myśleć nad tym, jak tą komunikację prowadzić. No i oni się tym zajmują. Także myślę, że, że warto poświęcić te parę minut i, i odpowiedzieć na te pytania. Link jest oczywiście w notatkach do dzisiejszej audycji na stronie nowiny.podcasty.info. To jest jedna z ankiet, o której dzisiaj mówimy, ale jeszcze jest... Wy już odpowiedzieliście, mam nadzieję, tak? Marku, jak ty od, odpowiedziałeś na no, to No ja jeszcze nie odpowiedziałem, A, niestety nie, nie no to, zdążyłem. No to bardzo proszę, zadanie domowe od razu po, po nowinach. A ty, Szymon? No oczywiście wywiązałem się z tego... Jak najprędzej tylko mogłem, to wziąłem i zrobiłem. No ja tak samo. Jak tylko dostaję takie informacje, takie, takie zachęty, to staram się tego nie odkładać na później, tylko od razu siadam i te pięć minut poświęcam na to, bo to naprawdę dużo czasu nie zajmuje, a, a bardzo wiem, że to bardzo pomaga osobom, które no, chcą coś zrobić i, i jakoś tutaj coś usprawnić. Yy, kolejna rzecz to... Yy, zatytułowaliśmy to pięć fajnych propozycji, właściwie to ty zatytułowałeś, Szymon, pięć fajnych propozycji w ankiecie dla gików 2015. To jest wpis na twoim blogu, Szymon, to może opowiedz o nim, bo będzie ci łatwiej chyba to streścić niż nam. Znaczy sytuacja jest taka, gdzieś na wiosnę w fundacji kompletnie zmieniono strukturę tego, kto się czym zajmuje i wymyślono m.in. to, że jest, musi być kilku y, y, pracowników fundacji, którzy się będą zajmowali wyłącznie narzędziami, które są potrzebne y, aktywnym y, członkom społeczności, administratorom, y, redaktorom i tam, która wiki jakich tam ma. Po prostu najaktywniejszym, którzy y, najwięcej w wikipedii robią i i mają największe potrzeby techniczne. Zespół się ukonstytuował, ten właśnie tych ludzi, którzy mają robić takie narzędzia. Zrobili najpierw tak, taką ankietę, znaczy wysłali pytania takie, żeby zgłaszać propozycje, co oni mogliby zrobić. Oni to przejrzeli. No odsiali chyba jakąś tam część takich rzeczy zupełnie najbardziej od czapy. Te rzeczy, które są w miarę związane z tym, co oni robią, bo są też takie w tym momencie, na tym etapie, na którym teraz my jesteśmy, że też widać, że tak no, to nie jest do końca ich robota, ale oni nie odrzucali tak wszystkiego restrykcyjnie, więc po prostu wiele tych propozycji, które uznali, że można no, zaprezentować szerszej publiczności, zaprezentowali i teraz Cała społeczność miała dwa tygodnie na głosowanie, które propozycje są lepsze i co można by zrobić w pierwszej kolejności, które są gorsze i czym się nie warto zajmować. To znaczy, żeby ten zespół ludzi, którzy mają robić narzędzia dla najaktywniejszych, żeby ten zespół tego właśnie nie robił albo co on ma robić. No i w ten sposób my decydujemy, co potrzebujemy, i co chcemy mieć kiedy. Bo wiemy, że oni mogą zrobić mniej więcej 10 rzeczy, tak pira ze drzwi, wiadomo, że niektóre zadania są trudniejsze, niektóre łatwiejsze. I no, gdzieś w 2016 roku będą to robili, bo od stycznia już będą mieli jakieś takie priorytety ustalone, co chcą robić konkretnie z tych właśnie naszych propozycji. Więc po prostu od 30 listopada do 14 grudnia była czy jeszcze właściwie trwa ankieta, taka lista życzeń, co byśmy chcieli mieć, co byśmy chcieli, żeby oni nam zrobili. No i ja w swoim wpisie na blogu napisałem pięć takich rzeczy, które mi się najbardziej spodobały spośród tych właśnie propozycji. Między innymi globalne, globalne repozytorium szablonów, modułów i gadżetów, czyli jeżeli jakiś szablon z jakiejś innej wiki mi się bardzo podoba, no to nie muszę e, kopiować całego kodu, tylko mogę użyć go od razu wprost poprzez wywołanie z jakiejś innej wiki. E, wydaje mi się, że to nawet nie chodzi wyłącznie o tak zwane szablony, e, tak zwane moduły, czyli to co pisze się w języku Lua i tak zwane gadżety, tylko w ogóle o transkluzję, co by oznaczało, że na przykład jeżeli mi się podoba, yy, dajmy na to tablica ogłoszeń z, z wiki stowarzyszenia, to ja mogę ją zaciągnąć sobie do Wikipedii, tak żeby tablica ogłoszeń stowarzyszeniowych była w Wikipedii i na przykład Magalia ją edytuje i pisze, co się ostatnio dzieje w stowarzyszeniu, i edytuje to na wiki stowarzyszenia, i widać to od razu w Wikipedii. Także to bym. Wymieniłem na pierwszym miejscu, dlatego że widzę, że tutaj są olbrzymie możliwości um, takiego fajnego zastosowania transkluzji między witami. No, 67 głosów zostało oddanych, i tylko jeden jest przeciw z tego, co widzę. Także to i chyba to jest jedna z bardziej wspieranych tutaj inicjatyw. Tak, tak, bo to jest naprawdę. E, nawet jeżeli nie chodziłoby o ogólnie transkluzję, a wyłącznie o szablony, to i tak też bardzo. E, Pomocne, no i tak jak tam podlinkowałem, jeżeli ktoś zna pojęcie kosztów transakcyjnych, yy, yy, to jest pojęcie ekonomiczne, no to yy, po prostu wie, że mniej będzie nas kosztowało to, żeby coś zrobić. A jeżeli nas mniej kosztuje, to jest łatwiejsze, no to to jest dobre. No niewątpliwie. Yy. Ale to są bardzo takie techniczne jakieś sprawy, prawda? Tak, takie. To są, to, tak bo yy -y. to są właśnie dla... Yy, Dlatego to w ogóle zatytułowałem Ankieta dla Geeków, bo to jest mhm. dla najaktywniejszych ludzi, którzy odwalają najwięcej roboty, typu e, administratorzy, redaktorzy ci najaktywniejsi, tacy, którzy e, patru patrują ostatnie zmiany, którzy tam e, zajmują się takim rdzeniem tego wszystkiego. No, autoarchiwizacja linków zewnętrznych na drugim mhm. miejscu mhm. napisałem. Zresztą e, kolejność, w jakiej ja to e, przytaczam, jest no, losowa. Napisałem to, co jest na pierwszym miejscu, bo mi się strasznie podoba, linki zewnętrzne, archiwizacja tak, linków tak. zewnętrznych. No, to nie jest jakaś taka sprawa, na drugi, że, że akurat drugie, a nie trzecie miejsce, ale też jest bardzo ciekawa sprawa, że mm, no, w tym momencie Mastipot na... mm -hmm. przecież 130 tysięcy linków, martwych linków zewnętrznych zgłosił. No tak, czyli, to, czyli jest... to miałoby na celu, żeby w momencie, kiedy ktoś podaje link zewnętrzny, żeby tworzyć od razu archiwum, automatycznie, tak, tego... Jakoś tak I, mhm. i automatycznie zaciągać to do Wikipedii, żeby ten, kto podaje link zewnętrzny, nie musiał podawać linku tego archiwizowanego, tylko żeby to samo się podawało. Mhm. Archiwum zewnętrzne, czy u nas, czy jeszcze nie wiadomo? Yy, nie czytałem tego dokładnie, to znaczy nie pamiętam. Jasne. To jest wszystko gdzieś tam w opisie, więc to y, powinno, y, powinno być w jakoś, jakiś tam sposób y, określone. No tak. Albo na przykład podziękowania dla anonimowych użytkowników. Trzecia pozycja. No w tym momencie możemy anonimowych użytkowników gnębić, bo możemy ich y, edycję anulować, możemy cofać i możemy ich blokować. To jest fantastyczne. Jeżeli ktoś ma zapędy jakieś takie sado, sadystyczne powiedzmy, no to jest swoim żywiolem. Natomiast tymi, tak, i jeśli robić, się, że Nie podoba. Ale jeżeli on w widzi w nich ludzi yy, i ma jakieś takie też odruchy, że o, doceniam tą edycję, no to może do nich napisać kom komentarz. Fantastycznie. A dlaczego nie można po prostu tego wysłać mu takiego coś takiego jak no niektórzy to po porównują do facebookowego lajka. Chociaż to nie, nie jest dokładnie to samo. Ale po prostu coś takiego mniejszego, drobniejszego, mm -hmm. że jestem wdzięczny, że ty to zrobiłeś. Tyle. Łamek sekundy i poszło. No ale to chyba można podziękować, czy nie można w tej chwili? Do zalogowanych na razie. Aha. No to bardzo mm. dziwne rzeczywiście. Ja myślę, że takie podziękowania należałyby się chyba każdemu, kto, kogo edycja została przez redaktora zweryfikowana. To znaczy nie tak zupełnie zweryfikowana, tylko po prostu, że nie, po, nie ma Przejrzana. wandalizmu. Przejrzana. Przejrzana, tak. Znaczy, to, tutaj już wchodzimy na bardzo grząski grunt, ale powiem tak. E, nie... Dlatego, że nie każda edycja, która, jest, która nie zawiera wandalizmu, jest na tyle dobra, żeby ją doceniać. Niektóre edycje są chociażby automatyczne. Niektóre edycje mm -hmm. są błędne, merytorycznie. Fajnie, że ktoś coś napisał, tak teoretycznie fajnie, ale dlaczego nam musi obniżać no to... jakość naszej Wikipedii? No tak, no to nie zrobił tego w złej woli, mm -hmm. ale to, co on zastał, było lepsze niż to, co on zrobił. Więc... No, raczej nie. Natomiast tak dalej. Yy, chociażby kwestia ulepszeń yy, obserwowanych. No, nie będę tego wszystkiego wymieniał, ale tylko jedna ostatnia rzecz. Yy, chcemy obserwować jakiegoś użytkownika, czy to nowicjusz, czy to yy, troll. Yy, no tak, mieliśmy czy to na jakiś przykład. Nasz idol, powiedzmy, kogoś na, na, kogoś na wykładzie. Mieliśmy Pan? kogoś na wykładzie na przykład i on założył konto i, i potem chcemy mu pomagać i patrzeć, tak co on robi. Chociażby, prawda? chociażby tak, mm -hmm. jak najbardziej. I e, chcemy wiedzieć, co ten e, człowiek robi, no to w tym momencie, bo tutaj jest od razu coś takiego, chce się obserwować człowieka, czy to nie jest stalking, czy to nie jest jakieś karalne. No może do tego służyć też. co człowiek też. robi na Wiki jest tak zapisywane w rejestrach. Znaczy nie dokładnie wszystko, bo wiadomo, że nie, nie da się sprawdzać, co, kto, kiedy czyta, powiedzmy. Albo jeżeli operuje z kilku kont i to nie jest jakieś nielegalne, więc nie możemy użyć checkusera, no to nie wiemy, z którego konta w tym momencie co edytuje. Ale jeżeli już zedytuje, to to i tak widać, co zedytował i kiedy, i w jaki sposób, co, mm -hmm, co tam zmienił. Mm -hmm. Więc. Y Właściwie takie narzędzie nic, nic by nie zmieniło co do możliwości obserwacji, obserwacji tego, co robi, a czego nie robi. Tylko zautomatyzowało. Ułatwiło by by. Mhm. Y obserwowanie właśnie tych ludzi, z którymi już y powiedzmy pracowałem na warsztacie, i chcę wiedzieć, czy oni sobie dają radę, czy sobie nie dają rady. Mhm. To i tak można wyciągać, ale po co mieć otwartych 20 y zakładek i y klikać tylko odśwież, co, nie wiem, tydzień? żeby pamiętać o tym, czy, czy człowiek na przykład wrócił do edytowania, to trzeba by było pamiętać, jaki on miał nick i, i znowu wchodzić na jego wkład i to sobie odświeżać. Tak to ja po prostu klikam, obserwuj tego użytkownika i jeżeli on coś zrobi, no to ja wiem, że, że zrobił i co zrobił i czy mogę mu pomóc i tak dalej. No tak, tak, to rzeczywiście byłoby pożyteczne, chociaż pewnie będzie budziło sprzeciw właśnie o tym, co mówisz, że, że to może być też śledzenie, to można wykorzystać w Tak, znaczy to jest kierunku. argument prawdziwy, podniesiony przez któregoś tam użytkownika, ale zaraz potem jakiś inny, znaczy, no konkretnie pan model Hexer napisał, że, że to jest po prostu nieporozumienie, nie taki kontrargument nie jest właściwy, bo, no, bo po prostu to jest, jest imienne zapatrywanie co do intencji i co do sposobów. Nie należy się nie zmieni, z góry, ja z góry zakładać złej woli y, użytkowników, prawda, tylko raczej dobrą wolę trzeba zakładać. No i jeszcze... Nie, nie ale po prostu mm -hmm. wiadomo, że nie da się, że to, to narzędzie nie będzie niczego zmieniało co do tego, co jest widoczne, a co jest niewidoczne. Mm -hmm, Wszystko, mm -hmm. co, co jest widoczne, pozostanie widoczne, a co jest niewidoczne, pozostanie niewidoczne, tylko chodzi o to, żeby to, co jest widoczne pod, y, podawać w taki sposób, żeby ten właśnie zaawansowany użytkownik, do którego jest adresowana ta cała w ogóle ankieta i tak dalej, żeby ten zaawansowany użytkownik miał łatwiejszy dostęp do obserwowania innych użytkowników. Czy to są nowicjusze, czy to są trolle, nieważne. To narzędzie, już w ostatecznym tam kształcie, będzie mogło być właśnie używane, tak mi się przynajmniej wydaje, przez wszystkich użytkowników, w związku z czym jeżeli jesteśmy nowi, i na przykład chcemy zobaczyć, jak jakiś tam administrator edytuje, żebyśmy wiedzieli, jak my mamy edytować, no tak. to też możemy go obserwować. Mm -hmm. I na przykład widzimy, co podlinkował, a czego nie podnikował, Co zrobił tak, a co zrobił w inny sposób i Korzystać, e, tak, możemy z się w ten sposób praktyk. uczyć. Mm -hmm. no, jak, jak się edytuje, nie czytając jakichś instrukcji, tylko obserwować innych ludzi. Mm -hmm, no rzeczywiście, to, to chyba będzie bardzo pożyteczne. No i jeszcze globalna strona dyskusji użytkownika, tak pominąłeś się tutaj na czwartym miejscu. Tak, tak, tak. No właśnie, a no to tylko dlatego, że nie chciałem zajmować za dużo czasu antenowego. To jest, ja akurat wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, inni mówią, że niekoniecznie. Więc tak umieściłem subiektywnie ich po prostu kilka dobrych rzeczy. No, jeżeli y, edytujemy kilka różnych wiki i nie wiemy do kogo. To jest zresztą bardzo dużo ludzi w ten sposób robi, y, że edytuje różne wiki, i no, każdy z nich naturalnie ma jakąś taką główną stronę, swoją stronę dyskusji, do, którą najczęściej obserwuje i widzi, jeżeli ktoś do niego coś napisał, no to od razu wiadomo. No tak, ale jeśli jest dyskusja na wiki źródłach, to tego nie widać na Wikipedii i odwrotnie, tak? tak? Mhm. Ten akurat problem, że tego nie widać, niedługo zostanie rozwiązany poprzez wprowadzenie Flow. globalnych, mhm. czy tam dokładnie kroz wiki powiadomień. Aha, aha, aha. I my wtedy będziemy widzieli na przykład, jeżeli dzisiaj wiemy na Wikipedii, że chociażby nasz artykuł został podlinkowany gdzieś tam, no to jak się włączy te rozwiki powiadomienia, to będziemy na przykład wiedzieli, że zostaliśmy pingnięci na metawiki albo na MediaWiki. wiki ktoś do nas napisał na naszej dyskusji użytkownika, albo na wiki słowniku ktoś podlinkował do naszego słówka mhm. i tak dalej. E, ale to dalej nie, nie rozwiązuje tego, że jeżeli jestem za, zaawansowanym użytkownikiem i mam wkład merytoryczny w różnych projektach, powiedzmy, mój konkretny przykład, MetaWiki, MediaWiki, Wikipedia Polska i powiedzmy, a, oczywiście chapterowa nasza wiki, czyli Wikimedia Polska, i dajmy na to jeszcze jakieś wiki podróże albo coś tam jeszcze, no to jeżeli ktoś chce do mnie napisać, a powiedzmy, nie jest Polakiem, tylko jest moim kolegą z Niemiec i ta sprawa nie dotyczy mojej edycji na polskiej wikipedii, tylko generalnie mnie. No to mm -hmm. on wie, że prawdopodobnie na tej dyskusji jak do mnie napisze, to, to będzie tak naj, najbardziej do mnie. Teoretycznie gdyby napisał na azerskim wikisowniku, też by to było do mnie. Ale prawdopodobnie też bym to zobaczył, bo, bo globalne powiadomienia. No ale która strona, dyskusji, która strona dyskusji jest taka najbardziej moja, że tak. No tutaj właśnie. jest centrum tego, gdzie rozmawiam. Twojej dyskusji, no? tak, twojego. To, mhm. właśnie, to, by, to by rozwiązywało taką, e, taką sprawę, że no, ta strona jest taka, ta, taka domyślna, że tutaj mhm. się dzieją mhm. rzeczy, e, tutaj ja rozmawiam. I tutaj się z tobą rozmawia, no tak. Tak, tutaj e się ze mną rozmawia. I, i słuchaj, i, i powiedz co dalej z tym, bo mówiłeś, że do końca grudnia, tak? Będzie teraz y, to uporządkowane, te yy, wyniki tej tak, ankiety? Tak, to znaczy dzisiaj się właśnie kończy ta... Y, no, mm -hmm. ta, ta, ta Możliwość zgłaszania. Jest, mm -hmm. głosować. Yy, już się zakończyło. Zakończyła się? Aha. Tak, takie manatyce świetlone. Ym, wydawało mi się, że od północy do północy. Aha, czyli, czyli tak naprawdę do wczoraj, tak? Może według innego czasu. Mhm. Albo według innego czasu. No i... Um, i tak. I, no nawet jeżeli to według innego czasu, to myślałem, że właśnie według londyńskiego, ale nieważne. Um, I tak, i jak już oni to, to teraz dostali w takim razie wszystkie te reakcje społeczności, no to y, zobaczą... Y, też osobno opisali to y, sposób tego procedowania gdzie jest najwięcej oporu, e, jaki charakter jest tego oporu, czy to jest opór taki, że merytoryczny, że to jest zły pomysł, czy to jest taki techniczny, że nie, nie dajcie spokój, tego nie dadzą rady zrobić. A może jednak dadzą, e, więc zobaczą, e, ilu ludzi to wspiera, w jaki sposób, jakie są uwagi, e, jakie są argumenty, argumenty, i wybiorą 10 takich rzeczy, których dadzą radę zrobić, e, które są dobrze widziane i tak dalej. No, i to będzie ich taka właśnie lista rzeczy najważniejszych do zrobienia w 2016 roku. Tą listę najważniejszych rzeczy do zrobienia w 2016 roku opublikują, zdaje się, w styczniu. Tak, mm -hmm. na początku stycznia. Już, no to szybciutko, rzeczywiście. Yy, no to będziemy no, tak. Na właśnie pewno... na, na ewaluację wzięli sobie dwa tygodnie, w tym przerwę Mm -hmm, mm -hmm. No to świetnie, to będziemy na pewno wracać do tego. Jeśli nam przypomnisz, Szymon, i, i wpiszesz notatki, bardzo Dobra. prosimy o to. E, no to na razie chyba nas skończymy na ten temat mówić. Mm -hmm. Kolejna rzecz to algorytm, ja to tak szybko przetłumaczyłem w Google tłumaczu, w Google Translator, algorytm Wikim, Wikipedia Mining ujawnia najbardziej wpływowe uniwersytety na świecie. No, należy rozumieć pewnie ten anglojęzyczny świat bardziej niż, niż globalnie. Ktoś komentował, że właśnie nie do końca. To znaczy, że nie jest tak bardzo anglocentryczne ten, te wyniki. Tak, tak, tak, tak. tak. Konkretnie Tomek Krawurski napisał, dlatego, że niżej jak sobie zobaczymy ten tekst, to tam jest napisane, że po prostu wzięte, zostały wzięte dane z nie tylko anglojęzycznej Wikipedii, ale też tam innych są wymienione, Yy, tylko tak dokładnie, to nie wiem jaka tam była metoda robienia tego, bo yy, piszą tam, że yy, że wzięli te dane, gdzie się jak często mówi o jakimś tam uniwersytecie, ale czy oni wzięli linki, czy ciągi znaków, które znaczyły mniej więcej na przykład yy, Uniwersytet jakieloński Uniwersytetu jakielońskiego yy, Uniwersytecie Jagiellońskim i tak dalej, czy oni byli świadomi jakichś przypadków, w sensie, że gramatycznych. No właśnie. Czy oni mieli wyłącznie Jagiellonian University i odpowiedniki, chociażby to miało się ograniczać wyłącznie do mianownika, więc ileś tam wspomnień musiałoby to wykościć. Wspomnień w sensie, że wykorzystań tego, tego, tej, tej nazwy gdzieś tam. Czy oni wzięli właśnie wszystkie linki. No tak jeżeli nie, nie jest nazwa odmieniona, na a podlinkowana, mhm. to już jest, a jeżeli jest niepodlinkowana, to jej nie ma. E, także takie rzeczy nie jestem pewien, jak oni to dokładnie zrobili. Nie wiem, czy też e, czy oni to opisali, bo nie czytałem tego wszystkiego dokładnie. No, jak wiesz, jak a się. rzecz biorąc, to jest, no e, piszą, że metoda globalne badania, mhm. nie tylko Anglocentryczna. No, nie anglocentryczna. To znaczy, piszą, że globalnie, ale no na przykład w tych 20 najlepszych, tutaj no, to, to jest chyba tylko jakiś niemiecki jeden, e, szwedzki, e, znowu niemiecki, a reszta to są amerykańskie albo angielskie. No tak. Także no, nie wygląda to y, jakoś tak. Pewnie mają tendencję do tego, żeby mówić, że to wszystko globalne jest. No, no, pewnie, pewnie by tak chcieli. W drugim jakimś tutaj wyniku też, y, też jest zdecydowana przewaga y, amerykańsko-angielskich. No jest córich tylko, jakiś w Szwajcarii y, w drugim z tych rankingów. Y, nie widzę tutaj chyba innego kraju jeszcze no nie ma, jest tylko właśnie Szwajcaria jeszcze. Także nie wygląda to tak bardzo obiektywnie, no ale zawsze to coś jest, prawda? Znaczy, ale to y, też zawsze można spytać, co, co, czym jest obiektywność, czym jest prawda i w tym momencie no tak, możemy skończyć tak. dyskusję. No, no to jest na podstawie e, Wikipedii, więc Są to uniwersytety, też... które się skupiają na nauczaniu, są uniwersytety, które się skupiają na e, jakichś odkryciach i, i badaniach generalnie, biorąc. E, Wysoko się uplasował Massachusetts Institute of Technology, oczywiście. Wysoko się uplasował Berkeley, oczywiście. Ale dlaczego Cambridge jest pierwsze, a Oxford jest drugi, a Harvard jest trzeci, a na przykład Uniwersytet Londyński jest czternasty? Nie wiadomo. Mhm, mhm. Mhm. Znaczy, Ja się cieszę, że w ogóle polskie są. To jest niesamowite, <śmiech> że, że jest trochę więcej polskich niż tylko UJ, UW, AGH, Oczywiście Politechniki, czyli na przykład Wrocławska, Warszawska oczywiście. Warszawska może w tej kolejności, Wrocławska, a to też na przykład można spytać, dlaczego. Nasza nauka jeszcze, część naukowców ma takie podejście, że są doskonali, ponieważ Rada Wydziału tak twierdzi. No i tutaj można by to też rozwijać, ale no, takie o... No, ciekawe. może w ogóle my jesteśmy. No, oczywiście to jest jakiś algorytm, więc wiadomo, że ten algorytm, no, tak jest. w jakiś sposób ktoś go napisał, więc to zawsze można go troszeczkę zmienić i, i troszeczkę inne wyniki uzyskać. No, ale jest to jakaś fajna wskazówka, być może dla tych, którzy się tym jakoś bardziej interesują i... No i miło że też, że w ogóle wykorzystano Wikipedię. Tak, tak. No to, to jest właśnie fajne, bo to jest dosyć yy, ciekawe chyba, że właśnie Wikipedia jest do tego wykorzystywana, a nie jakieś tam na przykład publikacje w czasopismach, prawda, jakichś tam no. specjalistycznych. Byłoby na przykład. No właśnie. Chyba nie zdążymy wszystkich tematów omówić, bo czas nas goni, ale jeszcze wiki lubi zabytki 2015. Chyba warto wspomnieć o tym, że się zakończył ten konkurs. Polska, jakoś tutaj nie widzę, żeby w ogóle była polska strona tego konkursu już w tym roku, bo w zeszłym roku jeszcze była. Widocznie ten konkurs powoli zaczyna już odchodzić w przeszłość. Mówiliśmy dwa tygodnie temu o konkursie WikiScience, Science, wiki Love Science, którego wyniki już chyba są ogłoszone, ale dzisiaj jeszcze ich nie mamy. Natomiast wiki Lubi Zabytki 2015 właśnie zostały ogłoszone wyniki. Mnóstwo fantastycznych zdjęć znowu jest do obejrzenia. Ja jedno z nich już mam na pulpicie od ponad tygodnia i mi się nie znudziło, także to, to coś znaczy chyba. Warto sobie popatrzeć na te zdjęcia znowu. No i to znowu urosło o kilka tysięcy, kilk czy kilkadziesiąt tysięcy to olbrzymie repozytorium Wikimedia Commons, z czego chyba wszyscy powinniśmy się cieszyć. To chyba w takim razie zakończymy na tym temacie. Te dwa pozostałe zostawimy na następne wydanie. I nie wiem właśnie, czy tu już się żegnać i składać życzenia świąteczne. Bo jeszcze niby 21 moglibyśmy się spotkać. No, spróbujemy w takim razie się spotkać, tak? Myślę, że możemy spróbować. Będziesz Szymon dostępny 21. Nie mam pojęcia, nie wiem. No Zobaczymy, zobaczymy. My zawsze ogłaszamy tutaj na takiej wewnętrznej liście na Facebooku. Jeśli ktoś by chciał dołączyć do tej listy, to, to proszę się do mnie zgłosić. Ja dopiszę i będą powiadomienia tuż przed audycją, czy na kilka godzin przed audycją wysyłane. No to cóż, to chyba wszystko w takim razie na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Był ze mną Szymon Grabarczuk z Lublina. Dziękuję. Cześć Szymon i Marek Mazurkiewicz z Ochoty w Warszawie. Dzięki, do usłyszenia. No do usłyszenia, cześć, to zamkniemy już nagranie.